Zajmijmy dzisiaj razem Psalm pierwszy. strona.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 Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przy to nie ostoją się bezbożni na sądzie ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. tutaj przed sobą <głos> dzisiaj mamy psalm, który chcielibyśmy rozważyć, rozważać, albo dokładnie mówiąc, chcielibyśmy przez psalm ten rozważać nasze życie. Popatrzeć na Twoje i moje życie. I to jest już pierwsza lekcja, którą uczymy się zawsze, gdy otwieramy Pismo Święte, gdy otwieramy Słowo Boże. To jest księga, przez którą Bóg przypatruje się naszemu życiu. Naszemu życiowi. Twojemu i mojemu. To nie jest księga matematyki albo leksyk, który otwieramy i dowiadujemy się informacje, które powodują, że stajemy się uczonymi albo bardzo zdolnymi znawcami jakiegoś tematu, tylko jest to księga żywa, która bezpośrednio przemawia do Twojego i mojego życia. Było zgromadzenie w, ów, w ówczesnej Azji albo w, na początku chrześcijaństwa, mianowicie zgromadzenie, które dopiero co powstało, Gromadzenie w miejscowości Tesaloniki. I ci wierzący, którzy usłyszeli Słowo Boże i nawrócili się, uwierzyli temu, że to słowo naprawdę pochodzi od Boga, zrobili jedną bardzo decydującą rzecz. I tą chcielibyśmy przeczytać teraz. Pierwszy list do Tesalonicza, drugi rozdział.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 Oni zrobili dokładnie to, co jest podstawą dla uwierzenia Słowu Bożemu. Mianowicie przyjąć je jako słowo pochodzące od Boga. Jeśli ktoś z nas mówi Wam coś, albo gdy czytacie jakąś książkę, to przyjmujecie ją do wiadomości. Ale nie jest ona dla Was życio lub miarodajna. Natomiast z Biblią jest zupełnie inaczej. To jest słowo pochodzące od najwyższego autorytetu, który istnieje. Od Boga. I jeśli to słowo do nas mówi, to jest ono dla nas obowiązujące. Dlaczego? Bo Bóg jest naszym stwórcą. Ten psalm zaczyna się tym słowem szczęśliwy mąż. Co to jest być szczęśliwym mężem? Czy ty jesteś szczęśliwy mąż? Czy ty jesteś szczęśliwą kobietą? Czy, czy jesteś w stanie potwierdzić to, to słowo? Tak, ja jestem szczęśliwy. Na czym polega szczęście? Jeśli Słowo Boże mówi o szczęściu, to jesteśmy pewni tego, że ma na myśli coś zupełnie innego niż to, co myśli świat. Albo myślą ludzie, którzy nie wierzą w Bogu i Jego Słowu. Człowiek tego świata ma różne pojęcia o szczęściu. Jedni myślą, że jest to być zdrowym. Inni myślą, że jest to być bogatym. Znowuż inni myślą, że jest to być umiejętnym albo posiadającym dużą rodzinę. Krótko mówiąc, opierają swoje szczęście na wszystkim tym, co jest widzialne dla oczu. Ale wszystkie te rzeczy, które są widzialne dla oczu, mają jedną bardzo dużą wadę. Mianowicie one są nietrwałe. One prędzej czy później tracą, się tracą. Nawet człowiek, w którym szukamy swoje szczęście, umiera i szczęście mija. Natomiast jeśli Słowo Boże mówi o szczęściu albo o błogosławieństwu, to ma na myśli Sfery niewidzialne. Sfery, które odgrywają się, tak jak Biblia to mówi, w naszym sercu, albo w naszych myślach, w naszym umyśle, w naszym przekonaniu. Możemy przeczytać jeden wiersz, bardzo zasadniczy, albo istotny i pierwszy, który powoduje pierwsze szczęście w naszym życiu. Z listu do Rzymian przeczytamy. Może ktoś mi pomoże. Szukam ten wiersz, gdzie Paweł cytuje Stary Testament mówiąc, Błogosławiony mąż, któremu Bóg winy nie zalicza. To jest list do Rzymian. 4. czwarty rozdział dziękuję ósmy wiersz siódmy i ósmy błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte błogosławiony mąż któremu Bóg grzechu nie poczyta to jest błogosławieństwo pierwsze które Bóg chce dać Dlaczego? Bo każdy człowiek, jeśli jest szczery wobec siebie i szczery wobec innych, to wnosi nosi w swoim sercu jedno bardzo istotne pytanie. I to pytanie dręczy i zajmuje ludzkość od kąt tylko. I to pytanie jest bardzo proste. Mianowicie, co się dzieje po moim życiu? Dokąd idę, kiedy tu zamykam na tej ziemi swoje oczy. Dokąd idę? To jest to pytanie. To jest takie proste. Dokąd ty idziesz, jak na ziemi zamkniesz swoje oczy? Biblia daje na to odpowiedź. I tą odpowiedź czytaliśmy przed chwilą. Mianowicie ze względu na coś, co Bóg nazywa grzechem. Na zło żyjące w każdym człowieku od upadku w grzech człowieka. Jesteśmy, zostaliśmy oddzieleni od Boga i nie mamy nadziei. Człowiek, gdy umiera na tej ziemi, nie ma nadziei. Biblia nawet mówi, czym ta, ten brak nadziei się kończy. Ten brak nadziei kończy się tak jak Biblia mówi sądem. Słowo Boże mówi, człowiekowi postanowiono raz umrzeć, a potem sąd. Biblia nazywa to miejsce sądu słowem piekło. Jest to słowo określające miejsce, gdzie Bóg na wieki będzie sądził każdego, który umiera w swoim grzechu. I to jest całe to pytanie, które zajmuje wszystkich ludzi. Dokąd ja idę, gdy na tej ziemi zamkną się moje oczy? Wierzący dzieci Boże wiedzą, Że każdy, któremu odpuszczony ten grzech, że ten ma wstęp do nieba. Może iść tam, gdzie jest Bóg. Tam w to miejsce, w którym Bóg myślał o człowieku i postanowił, że chce stworzyć w ogóle człowieka. I chce go pociągnąć do siebie, do swojego miejsca zamieszkania, do nieba. I dlatego Biblia mówi, że błogosławiony jest ten, któremu odpuszczono grzechy. Któremu już nie, nie zalicza się, nie policza się winy. Ten jest błogosławiony. Czy Ty jesteś błogosławiony? Możemy teraz zapytać jeszcze raz. Czy Tobie Bóg winy już nie policza? Czy Tobie odpuszczono grzechy? Jaki jest warunek odpuszczenia Warunek odpuszczenia jest taki, że trzeba... No bo może zapytam dzieci. Kiedy dziecko otrzymuje odpuszczenie albo przebaczenie od, przez rodziców? Wiemy, że przebaczenie otrzymuje się w momencie wyznania. Przebaczenie nie przychodzi tak o... Dziecko nie może robić co chce i później się spodziewać Tata mi przebaczy nie jest, jak coś nazbroimy to warunkiem dla przebaczenia jest przyjście do rodzica i powiedzieć przepraszam i to samo jest z Bogiem, kiedy Bóg mówi, błogosławiony mąż któremu Bóg winy nie zalicza któremu przebaczone zostały wszystkie winy to oznacza to, że ten ktoś miał taki moment w swoim życiu że przyszedł do Boga i powiedział przepraszam Czy Ty miałeś w swoim życiu taki moment, gdzie przyszedłeś do Boga i powiedziałeś przepraszam, wybacz mi. Ty znasz moje życie. Ty widzisz wszystko, co ludzie nie widzą. Ty widzisz nawet to, czego ja nie wiem. Gdzie w nieświadomości zgrzeszyłem, Ale znasz też wszystkie grzechy, które świadomie uczyłem. Ale przede wszystkim ten największy grzech że nigdy jeszcze w swoim życiu nie pytałem o Ciebie. Nie pytałem o Ciebie, który jesteś moim Stwórcą. I Biblia daje nam taką obietnicę, że każdy, który przychodzi temu Bóg, tego Bóg nie odrzuca precz. Przebacza. I taki mąż jest szczęśliwy. Dopiero taki mąż jest szczęśliwy. Dlaczego? Bo człowiek, który szuka szczęścia w tym, jak mówiliśmy, widzialnym to ma jeden problem. Owszem, rzeczy widzialne przynoszą pewien stopień satysfakcji. Wiemy o tym, że jak, zrobię, jak z moją żoną zrobię spacer w, w słońcu, w dniu ładnej pogody, to przynosi mi to satysfakcję. To jest widzialna rzecz, z której się cieszę. Przynosi mi to pewną radość. Ale, jeśli ja bym teraz ze swoją żoną poszedł na ten spacer, a między nami byłoby jakieś nieporozumienie, to możecie mi wierzyć, ten spacer nie, był, nie byłby dla mnie żadną radością. Choćby słońce nie wiadomo jak prażyło. I choćbym nawet na Marsie spacerował, nie sprawiłoby mi to radości, bo mam obciążone sumienie. I to jest serno sprawy. Szczęście wynika z uspokojonego sumienia. Dopiero wtedy, jeśli Twoje serce jest uspokojone, Twoje sumienie jest odciążone od winy, dopiero wtedy możesz cieszyć się w ogóle czymś. I dlatego Bóg mówi, że błogosławiony mąż, któremu Bóg winy nie policza. Dopiero to przynosi prawdziwe szczęście. Mieć odciążone sumienie. I każdy z nas, który to przeżył, może to poświadczyć głośnym głosem że naprawdę radość i pokój przychodzą dopiero wtedy, gdy człowiek ma odciążone sumienie, że wie że jego sprawy są uregulowane tak jak ty gdy budujesz wielki dom i zakładasz ubezpieczenie na ten dom że w razie przypadku strasznego ubezpieczalnia wskoczy i zadba o to, że zwrócą ci się koszty i nie wiadomo co i daje ci to pewien Pokój, tak samo najważniejsze ubezpieczenie, które Ty potrzebujesz, to jest ubezpieczenie na Twoją duszę. I ubezpieczenie duszy daje tylko Bóg, bo On jest stwórcą życia i dusz naszych. Błogosławiony mąż, któremu Bóg winy nie poczytuje. A drugie miejsce, które mówi nam o tym, Skąd bierze się szczęście? Czytaliśmy tutaj w naszym psalmie. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Tutaj już mówimy o osobie wierzącej, która to, co przed chwilą widzieliśmy, ma za sobą. Która uwierzyła, która wyznała swój grzech, która otrzymała uspokojenie swojego sumienia i teraz żyje już jako człowiek wierzący. I teraz jako człowiek wierzący możesz też żyć różnorako. Możesz żyć z całkowitym oddaniem temu, który ci to umożliwił, albo możesz żyć dla siebie. Jeśli ktoś się nawróci i żyje dla siebie, to, jest to budzi to wiele znaków zapytania. Człowiek się zastanawia, czy ten ktoś Który taką decyzję podejmuje, w ogóle zrozumiał, czego uczynił. I chciałem do tego przeczytać jeden wiersz z, z pierwszego listu Piotra. Piotr właśnie bardzo dobitnie o tym mówi, o osobach, które co najmniej słyszały o tej dobrej nowinie i świadomie jej odrzuciły. W drugim liście Piotra, pierwszy rozdział, czytamy. Pierwszy rozdział, piąty wiersz, od piątego wiersza. I właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą. Cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli bowiem posiadacie, je posiadacie i one się pomnażają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 to naturalnym wynikiem tego jest szukać tego, co Boże. A jeśli nie, to zapomniałeś, co Bóg z Tobą uczynił. Jest to, krótko mówiąc, życie w niewdzięczności. W głębokiej niewdzięczności. Ale przypomnij sobie wtedy, co obiecałeś, gdy się ochrzciłeś. Przez chrzest obiecaliśmy Bogu, innymi słowy mówiąc, to, co czytali, czytamy w liście do Rzymian, Że wyrażamy to, że umarliśmy i zmartwychwstaliśmy z Panem Jezusem? Ale druga część wiersza mówi, abyśmy kroczyli w nowości życia. Wtedy zaczęło się życie świadome, świadomego pójścia za Panem Jezusem. Czy Ty zapomniałeś o tym morze? Czy Ty chodzisz w nowości życia? Słowo Boże nam teraz pokazuje właśnie dwóch osób. Jednego, który idzie w tej nowości życia i żyje jako wierzący tak, jak powinien. A drugą osobę, która nie żyje tak, jak wierzący powinien. I pierwsza rzecz, o którą czytamy, o tej osobie, która żyje jak wierzący powinien, czytamy szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Czy zastanawiałeś się kiedyś, zastanawiałaś się kiedyś nad tym, czy, kogo Ty się radzisz w swoim życiu? Kto jest Twoim doradcą? Kto doradza w codziennym życiu Twoim? Jak postępować? Wiecie, jeśli chodzi o sprawy być może zgromadzenia, to jest to dla nas jasne. Musimy pytać Boga wiedzieć jak tu się zorganizować można powiedzieć, musimy wiedzieć jak pewne rzeczy poukładać tak, żeby to zewnętrznie wyglądało po Bożemu natomiast jeśli chodzi o nasze życie, to często mamy takie wyobrażenie, że wtedy kończy się już zakres wpływu Słowa Bożego i Bożego wtedy mogę się doradzać u kogo chcę i kogo, przez kogokolwiek chcę u kogo ty się doradzasz. Kto jest doradcą Twojego życia? Ja nie mam doradcy. Ja jestem swoim doradcą. Tak? Jeśli jesteś swoim doradcą, to możesz wiedzieć, że masz bardzo, bardzo złego doradcę. Bardzo złego doradcę. Nie ma gorszego doradcę, jak człowiek sam dla siebie. Bo człowiek jest egoistyczny, samolubny i patrzy się na siebie. Okej, okay, mówisz, dobra, ja nie jestem swoim doradcą, ale doradzam się wiele mądrych ludzi, którzy mają doświadczenie. Być może spotkasz ludzi, którzy mają doświadczenie, i nie jeden ma też doświadczenie, ale musisz wiedzieć, że człowiek w najlepszym przypadku jest tylko człowiekiem. Zapamiętamy sobie to: człowiek w najlepszym przypadku jest tylko człowiekiem. Człowiekiem, który nie widzi ani do przyszłości, który ani nie zna z Twojego serca, nie zna Twoich myśli, nie zna Twojego indywidualnego uprofilowania, które jest indywidualne u każdego człowieka. Te wszystkie rzeczy, które teraz widzieliśmy, zna tylko Bóg. Tylko On zna przyszłość. I to, co dla człowieka wydaje się słuszne na jakiś moment, może okazać się w długiej perspektywie jako największa tragedia. Największy błąd, który można podjąć, decyzja. I dlatego my musimy pytać Boga. On musi być naszym doradcą. I jak Bóg doradza dzisiaj? Czym i przez co? To jest źródłem jego doradztwa. Czy można zadzwonić jakiś numer na telefonie, wybrać, i wiadomo, każdy wie, że to jest numer do nieba? Nie. Jest jedno źródło, które doradza I to jest to To jest ta książka Od tej deski Do tej deski I tylko to, co pomiędzy tymi dwoma okładkami leży Jest doradztwo Zupełnie doskonałe Które spowoduje Że Ty będziesz błogosławiony Jeśli doradzasz się Poza tym zakresem To być może Na jakiś czas pójdzie to dobrze Ale na długą metę patrząc, będzie to fiaskiem. Tu Bóg nas doradza. I to jest błogosławieństwo, z którego wynika doskonała rada. Jak wiele wierzących tego doświadczyło, że nie słuchało w radę bezbożnych. Nie słuchało rady bezbożnych, tylko słuchało rady doskonałego Boga, który zna przyszłość i zna Twoje serce, Twoje indywidualne potrzeby i życie. Wiecie, jak często my się jednak doradzamy u bezbożnych. Jak tylko przejmujemy myślenie ludzi, którzy są wokół nas, a ten przecież tak robi, a co to takiego, a tu, a jak ja wyglądam, a jak się zachowuję, jak, jak mówię, przecież to wszyscy robią. Wtedy doradzamy się u bezbożnych idziemy za radą bezbożnych i wiesz, tu jest napisane który nie idzie za radą bezbożnych człowiek, który podejmuje decyzję, że czyni to, co ktoś inny mu mówi to nie jest przypadkowa rzecz to jest świadoma decyzja, ktoś który idzie za radą to on się zastanowił, podjął decyzję i wyruszył w drogę w pewnym kierunku swojego życia. Idzie za radą. My tak zawsze robimy. Jeśli coś usłyszysz albo dowiesz się, co według Twojej opinii jest dla Ciebie dobre, to podejmujesz decyzję i idziesz. Nawet jeśli wielce się nad tym nie zastanawiasz. Ale idziesz, idziesz w pewnym kierunku. I dlatego tak ważne jest, że potrzebujemy tego doradztwa. Bo jak bez tego doradztwa będziemy żyli, to jesteś zawsze pod doradą innych. Zawsze. Nie ma życia zawieszonego w próżni, gdzie człowiek może kwitnąć i rozwijać tak zwanego pra-człowieka, który był niewinny w swojej istocie. Nie ma czegoś takiego. Człowiek jest upadły w grzech i żyje w świecie upadłym w grzechu. Z tym światem jest coś bardzo nie tak. Dlaczego? Bo ten świat Ukrzyżował Pana Jezusa, najbardziej niewinnego człowieka. Błogosławiony mąż, który nie idzie za radą bezbożnych. Żeby pójść teraz za radą tego doradcy, to musimy też podjąć pewne decyzje w swoim życiu. Po pierwsze, musimy sobie postanowić, żeby ta rada, ten pokarm, był w naszym życiu obecny i to codziennie, tak jak nam nigdy nie obrzydza codziennie nie obrzydza smaczny pokarm i to trzy razy, cztery razy pięć razy na dzień i jeszcze podjadamy jeszcze mama nas goni z szafy nie podjadaj tak samo nie powinno nam obrzydzać ten pokarm codziennie i powinniśmy też do szafki podchodzić tak jak podchodzimy do rzeczy, które nam smakują wtedy Bóg nas poprowadzi Ale nie tylko to. Jeśli chcemy, żeby ta rada w naszym życiu naprawdę się zakorzeniła i przekonała nas, to musimy odciąć świadomie rady bezbożnej. Bezbożnej. Oni są nazwani nie bez powodu bezbożni. Dlatego, że żyją bez Boga i dlatego, że świadomie odrzucają Boga. Ty musisz wiedzieć, że każda rada pochodząca z zewnątrz jest radą pochodzącą z ust bezbożnych ludzi. To nie oznacza, że ludzie bezbożni nie mają racji we wszystkich sprawach i że nie mają wiedzy. Mają dużo wiedzy i my z tej wiedzy korzystamy. Ale rada bezbożnych, która powoduje kierunek w Twoim życiu, spowoduje, że Twoje życie będzie nieszczęśliwe. I dlatego my potrzebujemy tą radę i odciąć Radę Bezbożną nie muszę du du dużo mówić na ten temat ale każdy wie ile jest źródeł Rady Bezbożnych dzisiaj sam temat medii można byłoby rozmawiać i rozmawiać ale to jest źródło niekończące się do Rady, rady Bezbożnej I też dla nas młodszych chciałbym to powiedzieć jako zachętę jak łatwo dzisiaj można się w mediach doradzać Przecież na, pomyślcie tylko o YouTubie. że to jest zabawka numer jeden w dzisiejszym czasie. Można klikać z wideo do wideo. Klik, klik, klik. Cały czas można godzinami spędzać. To wszystko są doradcy. To nie jest neutralna rzecz. To nas wszystko doradza. My musimy w życiu też podjąć świadome decyzje. Walczyć o to, żeby Bóg mógł nam doradzać. Żebyśmy usłyszeli Jego głos. To jest dobry bój. I wiecie, Paweł kiedyś powiedział do Tymoteusza... Bojuj dobry bój wiary. Można się zastanowić, no na czym ten bój polega? Może, czy on tak ciągle wychodził gdzieś, Ewangelię głosił, ciągle go bili i na tym ten bój polega? Nie. Też, ale ten bój polega na tych codziennych decyzjach, które człowiek podejmuje. Że coś się rodzi w twoim sercu, a ty bojujesz przeciwko temu, bo wiesz, że Bóg mówi szczęśliwy ten, który idzie, nie idzie za radą bezbożną. I do tego Bóg nas wzywa bojuj ten dobry bój wiary. Teraz dalej czytamy w pierwszym wierszu Szczęśliwy, który nie stoi na drodze grzeszników. Jeśli ktoś wsłuchuje się w radę bezbożnych, to w pewnym momencie podejmuje, tak jak widzieliśmy, decyzję i idzie za tą radą, albo nie idzie za radą. A jak już jakiś czas pójdziesz za tą radą, albo powiedzmy inaczej, jak pójdziesz, Na początku, pierwszy raz za tą radą, to możesz być pewny tego, że Bóg będzie mówił do ciebie, będzie cię wzywał przez Jego Słowo, przez innych, będzie ci mówił, nie idź za tą radą. I wtedy masz jeszcze szansę, żeby zawrócić z tej drogi. Ale ktoś, który już stoi na drodze grzeszników, to już jest ktoś, który poszedł dalej, który pierwsze ostrzeżenie uniknął, który drugie ostrzeżenie przemilczał. Trzecie ostrzeżenie zwalczył, aż się całkowicie uodpornił, że już stał na drodze grzeszników. I tu już nie jest mowa tylko o bezbożnych. Jeśli mówimy o bezbożnych, to mamy na myśli jakąś grupę ludzi. Możemy ich opisać jako bezbożnych, jako tych, którzy odrzucają Boga. Ale tu już widać owoce tych ludzi bezbożnych. To są ludzie Grzeszni. To są ludzie, którzy mają jeden zamiar z radą, którą tobie udzielają. Mianowicie, żebyś ty żył tymi grzechami, które oni żyją. Bo ich to dręczy, że jest ktoś wokół nich, który mówi im, hej, to co ty robisz, to jest grzechem, to jest przeciwko Bogu. Ich to po prostu, im to przeszkadza w ich życiu. Tak samo było, jak Pan Jezus przyszedł na ten świat. Największą rzeczą która przeszkadzała ludziom tym, którzy Go odrzucili, była ta, że On przez swoje święte, doskonałe życie cały czas dotykał ich sumienia. Cały czas. Oni cały czas wiedzieli, że też powinniśmy tak żyć, ale nie żyjemy. I dlatego oni Go usunęli. Słowo Boże nam mówi, że wydali Go z zazdrości. Wyobraźcie sobie, jakby dzisiaj polski sąd Osądził, albo wydał wyrok na kogoś w Polsce z zazdrości. To jest nie do pomyślenia. Cały świat by powstał od razu i po prostu Polska byłaby od razu z Unii wyłączona wszystko, a Stan Zjednoczony, wszyscy by się włączyli, jakby ktoś z zazdrości został wydany. A Pan Jezus, Syn Boży, który nigdy winy nie, nie popełnił, z zazdrości? To jest niepoważne. Ale to jest owoc człowieka grzesznego. On nienawidzi światłości. Nienawidzi. Ale Pan Jezus powiedział o sobie, że On jest światłością świata. I On przyszedł jak taka lampka na świat. I przez to, że ta lampa się oświeciła, nagle było widać, co na tym świecie się działo. To jest tak, jakby ktoś wniósł latarnię i wszedł do Całkowicie zaśmieconego pokoju Gdzie nie ma w ogóle okien Ciemno, nic nie widać Zawsze przechodziłeś, ale nie wiedziałeś co tam się dzieje Tylko najwyżej wychodząc zauważyłeś, że jesteś brudny I nagle ktoś wniósł latarnię do tego ciemnego pokoju I widać brud Sam brud Grzech Dokładnie to zrobił Pan Jezus On był światłością świata I przyszedł i rozjaśnił to wszystko Ludzie się schowali bo Nie byli już przyzwyczajeni do tego świata Światła Ale do nieprzyzwyczajenia można się przyzwyczaić, można znowu zmienić ten stan, można się przyzwyczaić do światła. Ale w pewnym momencie ludzie podjęli decyzję i nie chcieli tej światłości. Nie tylko nie byli przyzwyczajeni, nie chcieli tej światłości. Czy Ty przyjąłeś tą światłość? Czy Ty stoisz na drodze grzeszników? Kolejna rzecz w pierwszym wierszu ani nie zasiada w gronie szyderców. To jest już kolejny stopień posunięcia się do przodu na tej drodze. Najpierw będziesz otrzymywał radę. Jak za tą radę pójdziesz, to będziesz szedł pewną drogą. Potem zakorzenisz się, stoisz się na tej drodze, ale później już zasiądziesz na miejscu, spoczniesz w miejscu, Szydercy. Tych, którzy, których Bóg nazywa jednym słowem bezbożnych, którzy nie mają Boga i odrzucają Boga do dzisiaj. Widzicie, decyzje w naszym życiu zawsze prowadzą nas w pewnym kierunku i zawsze też powodują pewien stan. My musimy to wiedzieć. My musimy się zastanowić nad tym, w którym kierunku zmierza nasze życie. Zapamiętajmy no, sobie to naprawdę, że decyzje w naszym życiu nigdy nie powodują próżnię jakąś, tylko zawsze powodują kierunek. A jeśli świadomie będziesz lekceważył Rady Boże, to w pewnym momencie oślepniesz całkowicie. Nie będziesz słyszał, nie będziesz widział tego, co mówi Ci Bóg i zasiądziesz w Radzie Bezbożnych. A jak często z naszych ust, Wychodzą słowa właśnie tak, jak tu jest napisane: szyderce. Wtedy już praktycznie siedzimy w gronie, zasiadamy w gronie szyderców. Nawet i z naszych ust tak często wychodzą szydercze słowa, a ten, ten to tak poważnie wszystko traktuje z tą wiarą. Powinniśmy być bardzo ostrożni, żebyśmy nie zasiadali w gronie szyderców. Tylko naprawdę szli tam, gdzie jest Pan. I teraz lecz ma upodobanie w zakonie Pana. Teraz jest przedstawiona ta osoba, która żyje jak powinna żyć. Ta pierwsza osoba jest ta, która nie powinna żyć jak żyje, a ta druga jak powinna. Lecz ma upodobanie w zakonie Pana. Pana. Czy Ty masz upodobanie w zakonie Pana? Tak, oczywiście, jasne. To popatrz, co tu jest napisane. I zakon Jego rozważa dniem i nocą. Teraz zadam to pytanie jeszcze raz. Czy Ty masz upodobanie w zakonie Pana? Czy rozważasz zakon Pana dniem i nocą? To słowo żyje tak w Twoim sercu, że mógłbyś powiedzieć, że Twoja pierwsza myśl, gdy się rano budzisz, to jest Jego słowo. Ostatnia myśl, kiedy idziesz do łóżka, Jego słowo. Gdy w ciągu życia zdarzają Ci się jakieś wydarzenia, albo jesteś gdzieś gdziekolwiek w pracy, przypomina Ci się Jego słowo. Bo po prostu ono żyje w Tobie. Ty rozmyślasz nad Nim dniem i nocą. Taki mąż jest nazwany takim, który ma upodobanie w zakonie Pana. Ja naprawdę chcę nas wszystkich zachęcić do tego, że, żeby czytać to Słowo. Naprawdę, żebyście walczyli o to, żeby to Słowo mogło mieszkać w waszym sercu. To nie jest łatwe. My musimy też zapomnieć tą myśl, Że czytanie słowa, słowa to jest jakaś wielka, wielki zachwyt, albo że to jest rzecz dla szczególnie uzdolnionych, uduchowionych braci. My musimy to zapomnieć. To jest walka. Żeby czytać Słowo i pójść za Panem, to jest walka. To nie sprawiało nikomu radości. Każdy, który zaczął czytać Słowo, czynił to w bólach. Naprawdę czynił to w bólach i z wielkim trudem. Znowu trzeba wstać, znowu poczytać Znowu ten czas zarezerwować w, w tym całym zajęciu dnia To jest naprawdę trud Ale wiecie kiedy radość przychodzi? Radość przychodzi wtedy Gdy człowiek trwa W czytaniu Słowa Wtedy zaczyna Słowo Boże nam się rozjaśniać Zaczynamy je rozumować Na początku gdy czytamy Jest to po pierwsze trud A po drugie nic nie rozumiemy Znacie to? Czytamy słowo, w ogóle nie wiemy, co ono do nas mówi. Dlatego jest to walką, bo to wymaga wytrwałości i czasu. I dopiero jak trwamy w tym, rozmyślamy nad tym słowem dniem i nocą, to wtedy zaczyna nam ono smakować. Zaczynamy je rozumować, zaczynamy widzieć związki. Wow, naprawdę, to, co tu było napisane w Starym Testamencie, rzeczywiście to potwierdza to, co mówi Nowy Testament. I Księga Objawienia, taka trudna, jednak tyle klarownych myśli daje. I tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę walką. I dlatego zachęcam Was do tego, żeby tą walkę toczyć, żebyśmy nie zasiadali w, gr w, śl gr w gronie śliderców. Żeby sobie ten czas zarezerwować i w tym trwać. Ale nie tylko to. Kiedyś, jak czytałem Słowo Boże, to pamiętam, to otwierałem je i zamykałem Tak, żeby po prostu mniej lub bardziej zaspokoić swoje sumienie. No, że jednak przeczytałem. Ale wiecie, jest bardzo dobrze, gdy się czyta Słowo Boże, zapytać zawsze, Panie Jezu, co Ty mi masz do powiedzenia? Co to Słowo ma mi do powiedzenia? Co ono do mnie mówi? I wtedy Słowo Boże staje się tym, co czytaliśmy o Tesaloniczach że przyjęli je jak Słowo Boże, nie jak Słowo ludzkie, które można albo przyjąć, albo nie, zależy jak zależy jak leży, nie? Tylko wtedy przyjmujemy je jak Słowo Boże i ono wtedy zaczyna w nas skutecznie działać. I to, że ono w nas działa, że ona robi z najgorszego człowieka przyzwy o i tego człowieka, który naprawdę całkowicie swoje życie zmieniał, jest dowodem na to, że jest to Słowo Boże. Gdy ja czytam... Książkę matematyczną, ona nie zmienia mojego życia. Ale gdy czytam tą Radę Bożą, to ona zmienia moje życie. I dlatego jest tak ważne czytać i prosić Pana, Panie, co Ty mi masz osobiście do powiedzenia. I zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Życie człowieka jest przedstawione nie jako właśnie coś latające w jakiejś próżni, gdzie nigdzie się nie uderza, nic się nie dzieje, wręcz przeciwnie. Życie człowieka jest przedstawione jako coś, co jest cały czas zależne od wpływów zewnętrznych. Tak jak drzewo cały czas jest pod wpływem albo słońca, albo deszczu, albo wiatru, albo wichury, albo śniegu, tak samo Twoje i moje życie jest cały czas, cały czas w ruchu. Cały czas. Drzewo praktycznie nigdy nie stoi. Zawsze się rusza. Cały czas. Nawet jak wydaje nam się, że jest spokojnie, to jednak się rusza. Zawsze. Tak samo jest w naszym życiu. Owszem, są dni spokojniejsze, ale generalnie jest zawsze w ruchu. I cały czas coś na nas wpływa. Jeśli takie drzewo Znacie takie drzewa, które rosną albo na piachu, albo mają bardzo słaby korzeń. Troszkę silniejszy wiatr i drzewo upada. I tak samo jest z życiem człowieka. Ono jest jak takie drzewo. Bóg porównuje je do takiego drzewa, które rośnie. Ono na pewno rośnie. To jest twoje życie. Ale pytanie jest, czy ono ma korzenie? Czy ono jest stabilne? Czy ono przetrwa silnemu wiatru? wichurze, śniegu, deszczu, niskiej temperaturze, wysokiej temperaturze. Czy ono przetrwa? Czy liść zwiędnie? Czy ono wydaje owoc? To są wszystko obrazy, które Bóg używa, żeby nam uświadomić, jak nasze życie jest. I teraz jak można taki korzeń zapuścić? Jak można zapuścić głęboki korzeń? Drzewo zapuszcza korzeń głęboki wtedy gdy jest zasadzone nad strumieniami wód. Wiemy ze Słowa Bożego, że woda jest obrazem na Słowo Boże. I znowu wracamy do tego samego tematu. List do Efezjan, piąty rozdział. Czytamy w 26 wierszu. Aby Go uświęcić, tutaj jest mowa o Kościele Bożym, to znaczy o wierzących, oczyściwszy Go kąpielą wodną przez Słowo. Woda w sobie Bożym jest obrazem na Słowo, na Jego Słowo. Wtedy człowiek zapuszcza korzeny, tylko wtedy, jeśli jest zasadzony przez strumienia wód. To znaczy, jeśli to Słowo mieszka obficie w Twoim sercu. Gdzie korzenie Twojego życia są tak mocno i głęboko sięgają w to słowo, że ono ma prawo dopływać do każdej, do każdego zakamarka Twojego życia. Jeśli nie, to Twoje życie nie zapuści korzenie i nie przetrwa się. Nie przetrwa. Być może przetrwa przez jakiś czas albo przez to życie tu na tej ziemi. Ale przed Bogiem Twoje życie to drzewo Twojego życia się nie ostoi. Czy Twoje życie jest zasadzone nad strumieniami wód? Wydające o swój owoc we właściwym czasie. Naturalnym zjawiskiem każdego drzewa jest owoc. Każde drzewo rodzi owoc. Czy jadalne, czy niejadalne. Nie ma znaczenia, ale każda roślina, każde drzewo rodzi owocu. Jeśli drzewo nie rodzi owocu, klasyfikujemy je jako chore. Czy Ty rodzisz owoc? Czy Ty jesteś tylko drzewem? Czy rodzisz też owoc? Jeśli jesteś tylko drzewem, który ma słabe korzenia, który nie rodzi owoce, to jest to drzewo, które Słowo Boże nazywa słabym, chorym. Duchowo chorym, to są duchowe rzeczy, czy Ty wydajesz owoc? Co to są owoce? Rozumiemy cały czas, że to są obrazy, które Bóg używa. Owoc dla Niego. Życie, które przynosi uczynki, myśli, słowa, które Bogu się podobają, które są dla Niego miłym owocem. Czy ten owoc, który Twoje życie rodzi, jest ciągle zasmuceniem dla Boga? Są ciągle zasłuceniem dla Boga i dla innych. Takie drzewo w świecie biologicznym po jakimś czasie nadaje się już tylko do ścięcia. Nawet Bóg to mówi. To jest naturalną rzeczą życia nowego, mieszkającego w człowieku, że rodzi owoce. Jakie owoce my rodzimy? To, co nas tak pociesza, jest to, że tu jest napisane rodzi swój owoc i we właściwym czasie. My nie musimy rodzić wszyscy te same owoce. Ty masz inne zadania, jak ja. Ktoś ma inny zakres obowiązków, jak ty. I my nie musimy rodzić te same owoce. Ty nie musisz się wzorować kimś. Oczywiście, że jesteśmy wdzięczni za to, że mamy wierzących, którzy byli przed nami, którzy nam pokazali, jak żyć. Ale Ty będziesz rodził Twój indywidualny owoc, który Bóg w Twoim życiu chce i przewidział. Ale czy w ogóle rodzisz? A następna pocieszająca rzecz jest we właściwym czasie. To nas tak cieszy bardzo, że Bóg nie nakłada na nas presję i robi z, nas, z naszego życia po prostu ściśniętą pomarańczę, która pęka z każdej strony. Nie, ona po prostu... Zaczyna to drzewo, ono po prostu wzrasta bardzo powoli. Tak jak drzewo w przyrodzie wzrasta powoli, przyzwyczaja się do okoliczności, zapuszcza coraz głębsze korzenie, tak i my możemy wzrastać wzrostem Bożym. I Bóg nam daje do tego czas i wszystkie możliwości. Ale czy Ty w ogóle wzrastasz? Słowo Boże nam mówi w liście do hebrajczyków, Jak to jest, że według czasu powinniście być już w stanie zjadać stały pokarm, a nadal pijecie mleko? Paweł używa ten obraz niemowla i dorosłego człowieka, żeby uświadomić wierzącym, którzy czytali ten list do hebrejczyków. Słuchajcie, wy już tak długo jesteście przy Panu, tak długo znacie Jego słowa, że jest to nienaturalne, jak mało w waszym sercu jest oby Pan dał, żeby w naszym sercu było wiele, żeby Bóg nam tego zarzutu nie musiał zrobić. Którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Wiesz, liść to jest zewnętrzny obraz drzewa. Z daleka widać liść, widać tą koronę piękną. Jeśli drzewo jest zaczyna więdnieć, zaczyna such... jak się mówi? Schnąć. Schnąć. Sch o, schnąć. Bardziej polski. To wtedy to drzewo nie jest już dla nas urokiem. Jest po prostu suchym, nieładnym drzewem. A jeszcze dłużej będzie sch... schło, to później zaczynają wszystkie gałęzie nawet schnąć, łamać się i drzewo jest całkowicie spróchniałe, brzydkie drzewo. To jest zewnętrzny obraz Jego, jego widok I to jest obrazem Na nasze zewnętrzne świadectwo Tak jak my Na zewnątrz wyglądamy wo, w, w, według, w, albo Wobec ludzi, wobec innych Jakie świadectwo O Tobie jest znane Z czego Ty jesteś znany Co widzą ludzie inni patrząc na Ciebie z daleka Czy to jest ładna korona Czy to są liście zwiędłe To jest ważna rzecz, to jest bardzo ważne, że Bóg, Bóg chce, żeby nasze życie które było zakorzenione wypuszczało na tyle soku, że drzewo wydaje dobry owoc i ładne liście ale nie po to, żebyśmy ładnie wyglądali, tylko ten liście jest po to, aby innym świecić, słuchajcie ja znalazłem źródło życia i ono jest tu, żeby inni mogli zobaczyć, że jest woda w pustyni że można wytrwać w tej pustyni świata, gdzie jest tyle grzechu, bo to jest ten liść a wszystko co uczyni, powiedzie się to nie oznacza że Bóg Ci obiecuje każde spełnienie Twoich marzeń i że jak Ty poprosisz o porszaka jutro porszak stoi przed domem to nie o to chodzi to nie o to chodzi Wszystko, co czyni, powiedzie się. Słowo Boże nam wyraźnie pokazuje, pokazuje, że błogosławieństwo jest w tym, co my w zależności od Niego chcemy i czytamy. Jeśli tak będziesz zakorzeniony w Jego słowie, w Jego myślach, to On nawet Twoje pragnienia będzie kształtował tak, że będą Jemu miłe. Że Twoje modlitwy nie będą próżnymi modlitwami, tylko modlitwami miłymi Bogu. Znacie na pewno ten wiersz Z listu Jakuba, gdzie czytamy Prosicie, czwarty rozdział, trzeci wiersz, a nie otrzymujecie. Dlatego, że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata staje się nieprzyjacielem Boga. Czy Ty jesteś przyjacielem prawdziwym Boga? Jakie owoce rodzi Twoje życie? Jakie owoce rodzą Twoje myśli? Jakie owoce rodzą Twoje usta? Co widzą Twoje oczy? Co czynią Twoje ręce? Dokąd idą Twoje nogi? To są owoce. I jakie są te owoce? Są to zgniłe owoce? Albo smaczne Bogu dobre owoce. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Teraz Bóg krótko opisuje tych, których na początku opisał tym jednym słowem bezbożni. Wiecie, bezbożny człowiek bardzo często na zewnątrz wygląda do podziwu albo podziwu godny, że można mu zazdrościć. On ma to, on robi tamto. Wydaje nam się, że Nie jest taki zacieśniony. Ale on się różni jedną wielką rzeczą. Mianowicie, że oto jest jak plewa. Plewa jest bardzo krótko, em, krótkotrwała. Ona się pojawia tylko chyt, i od razu znika. Drzewo bardzo długo rośnie. Ono się ostoi. I może rosnąć bardzo wiele, wiele lat. Ale plewa, ona się nie ostoi. Lecz plewa nadaje się tylko do tego, żeby być spalona. Tak po prostu taka jest cecha plewy. Ona się przeszkadza. Ona jest Bogu do niczego niepotrzebna. Jeśli człowiek świadomie staje się bezbożnym i nie przyjmuje Boga, jest jak plewa, którą wiatr roznosi. Się nie ostoi. Jest zależna od wszelkich wpływów zewnętrznych i się nie ostoi. Przez to nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu, sprawiedliwych. Mnie to zawsze bardzo pocieszyło z tego powodu, że historia chrześcijaństwa pokazała, że było wiele nieszczerości też, było wiele obudy, było wiele teatru i możesz być najlepszym aktorem wiary. To jest możliwe. Można być aktorem wiary, ale możesz być pewny, Że nawet jeśli nikt z ludzi tego nie zauważy, to jest jeden, który o tym dokładnie wie. I to jest Bóg. I Bóg powiedział, że to nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwym. Mnie to zawsze pocieszało, bo jak się o tym słyszy, to można sobie pomyśleć, ojejku, co może się dziać w Kościele Bożym. Ale my się nie musimy martwić. Bóg powiedział, nie ostoisz grzesznie i zgromadzeniem Boże. On o to zadba, On to objawi. Dlatego nie ma sensu, nie, nie przetrwasz, jeśli twoje życie jest aktorskim życiem. Przetrwa tylko prawdziwe, nowe życie. To, co Bóg musi w twoim sercu zadziałać, tego sam nie zadziałasz. Ty musisz przyjść i prosić Boga o to. Ty musisz chcieć i wyznać. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wjedzie donikąd. Jakie to jest pocieszające. Pan dba o tych, którzy idą za Nim. Jak często to doświadczyliśmy, że na tej drodze, gdzie zostało uspokojone nasze sumienie, nasze serce, nasze myśli, że wtedy z śmiałością mogliśmy przychodzić do Pana i we wszelkim położeniu On nas zachował i poprowadził dobrze. To jest naprawdę nie ma nic piękniejszego jak to, żeby z, z całkowicie z uspokojonym sumieniem przystępować w modlitwie do Boga, wiedzieć, że moje życie jest miłe Bogu. To jest najpiękniejsza rzecz. I to jest rzeczą, którą Bóg nam życzy. On nam tego naprawdę życzy. On chce, żebyśmy mogli żyć radosnym życiem, mogli być Właśnie takim szczęśliwym mężem, taką szczęśliwą żoną, kobietą, która jest całkowicie uspokojona w Panu przed Panem i z Nim może iść. <słuch> 10, oh. 10,